W ten nieprzewidziany, a powtórzony jeszcze później sposób stałem się jakby referentem prasowym pułku. Mam nadzieję, że zadanie wypełniłem i pożytecznie, i lojalnie. Zaraz po rozjechaniu się dziennikarzy udaliśmy się i my naszym autem na pobliską Górę Aniołów. Mieliśmy odjeżdżać, gdy w całym towarzystwie z dziennikarzami niemieckimi, których znałem i paroma kobietami, zjawił się Lister. Okazało się, że jedna z pań jest właśnie pasjonaria. Fotograf niemiecki przedstawił mnie jej dość nagle. Przyznam się, że słysząc tyle o strasznej kobiecie, byłem zupełnie zmieszany. Nie podałem ręki, zresztą bez myśli żadnej. Zmieszanie powiększyło się jeszcze, gdy na wprost siebie widziałem kobietę starszą już, ubraną czarno, niezwykle skromnie, ale i z dziwną dystynkcją. Musiałem sobie z trudem powiedzieć, że jest to ktoś w rodzaju Margarety Nelken, choć jednocześnie wszystko mi mówiło, że nie. Lister pokazywał nam tymczasem operacje bojowe. Widok był rzeczywiście idealny. Wysoka góra dominowała nad równiną, zaledwie sfalowaną. Sesenia, Torechony, wszystko to było już w tamtych rękach. Przez lornetki dostrzegało się jakieś punkty na szosie i polu. To postępowały już pierwsze patrole Tyraliery Franco. Nadleciał nad nas samolot i okrążywszy górę wrócił do Ilieskas. U stóp wzgórza sypano wielkie okopy, Motano druty kolczaste na wbijanych palach. Staliśmy wszyscy ze znakomitymi gośćmi z Madrytu, oparci plecami o wielki pomnik z żelazo betonu, wystawiony za monarchii sercu Jezusowemu. Wielka postać Chrystusa z rozpostartymi ramionami leżała już w gruzach. Przez miesiące służyła za cel karabinów milicjanskich. Wreszcie wysadzono ją dynamitem. Wokoło postaci, której stopy pozostały tylko w kamieniu, chyliły się jakieś alegoryczne postacie hiszpańskich świętych, myślicieli, wodzów, ludu. Ich ruchy uciekania się i szukania pomocy nabierały teraz wyrazistości dziwnej, mimo szerami pęknięć zadanych eksplozją. Pasjonaria patrzyła przez lunetę polową. W pewnym momencie mój znajomy Niemiec zawezwał mnie do tłumaczenia. Ktoś, mówiąc po rosyjsku, rozpytywał się o coś szoferów. Przetłumaczyłem wszystko. Jegomość, otrzymawszy wyjaśnienia, przyjrzał się mnie nieufnie, dowiedział się, że jestem Polakiem, a potem zapytał dość niegrzecznie, w jakim właściwie charakterze tu przebywam. Myśląc, że to jakiś rosyjski dziennikarz, odpowiedziałem równie nieuprzejmie, w takim samym, w jakim i pan. Odpowiedź wywołała jakiś odruch zaskoczenia. Szczęściem właśnie dosłyszał ją zajęty pasjonarią Lister. Poklepał mnie po ramieniu swoją ciężką łapą i rzekł — Nie, mała wiek, Trochę w innym charakterze niż ten pan. Mój znajomy Niemiec nie był zadowolony z przymówki. — Nie rozumiesz, kto to był? — tłumaczył. — Kto? — zapytałem. — Der Russe. Es ist der Militärischer Bayrat. Istotnie byliśmy w dość różnym charakterze, Świadkami tych wydarzeń. Tymczasem wypadło nam zjechać w dół. Nie było mowy o wielkim objeździe. Mostoles było już nawet wraz z Pinto, Nawal i innymi pozycjami w ręku faszystów. Przejechaliśmy przez hetafę, zestrzelone dokładnie. Jechaliśmy drogą łączącą wszystkie trzy szosy, wzdłuż których posuwały się walki. W Leganes, już bliżej szosy na Talaverę. Wydrapaliśmy się na wieżę kościelną. Przed wsią widać było tanki rosyjskie formujące się najwidoczniej w pochód. Podjechaliśmy do nich. Po drodze jakiś milicjant pokazał nam gilzy od pocisków z rosyjskich armatek tankowych. Uderzyła nas dość stara data, 1927 rok. Po drodze minęliśmy trzy tanki jadące również na pole, tuż za wsią. Tu stało ich osiem. Zatrzymaliśmy się na szosie i zeszliśmy w pole. Osiem szarozielonych stalowych pudeł stało półkolisto na zaoranej ziemi. Odcisk szerokich gąsienic znaczył się wyraźnie jak ślad bestii na zmiażdżonych przychodem z skibach. Ale nie pozwolono nam pójść dalej. Znowu była eskorta już nie milicjantów, ale Guardia de Asalto specjalnej formacji służącej w Hiszpanii do rozpraszania zbiegowisk utworzonej przez Republikę. Ponieważ przyjechaliśmy autem Ministerstwa Wojny, więc nie robili nam przeszkód. Dosłyszeliśmy jednak wyraźnie rozmowę tankistów toczoną po rosyjsku. Oni ze swej strony odeszli od szosy. Grupa, która była najbliżej nas, siadła z powrotem na ziemi. Jeden z Rosjan rysował coś, klęcząc patykiem i pokazywał hiszpanom. Ci starali się rozumieć. Tymczasem od brunetę ukazały się ominięte tanki. Jeden miał chwiejącą się nad swą wieżą antenę radiową. Dwa inne zbrojne były w długolufę armatki. Z pierwszego patrzano na nas pytająco i nieufnie. Wyszedł z niej człowiek, który pytał jednego z guardiów, a potem swych żołnierzy. Zdawało mi się, że jeden z tych ostatnich wskazywał jakby na nas. Człowiek zbliżył się. Był w skórzanym odzieniu, bez odznak. Miał bladą, kościstą, jakąś nieprzyjemnie surową twarz. Podniósł rękę wojskowo do hełmu samochodowego i zapytał nas po francusku o dokumenty. Pierwszym z nas był Niemiec Namut. Namut wyciągnął swoje. — Pan jest Niemcem? — zdziwił się chłodno człowiek. Namut uśmiechnął się tylko. — Miał wszystko w porządku. — Tak, Niemcem, emigrantem. Ale człowiek nie indagował już o to, jakby chodziło mu od początku o co innego. Ale pan tu był, mówił powoli, z trudem widocznie, ale zupełnie poprawnie, dwa dni temu. Pan fotografował tanki. Z panem był jeszcze inny dziennikarz, który mówi po rosyjsku. Przypomniałem sobie, że przecież ja fotografowałem właśnie tanki i mówiłem z tankistami po rosyjsku. Ale Namut najspokojniej odpowiedział. Zgadza się, fotografowałem tanki. Powiedziano mi, że nie wolno i oddałem rolkę. Człowiek wdrążał się dalej ale pan był tutaj z innym dziennikarzem, który mówił po rosyjsku. Pytam, jak się nazywa ten dziennikarz? Louis Fischer, powiedział niespodzianie Namut. Kto to taki? indagowano dalej. Louis Fischer? dziwił się teraz Namut. To długoletni korespondent amerykański w Moskwie. Stąd mówi po rosyjsku. Mieszka w hotelu w Gran Via. Vous pouvez vous renseigner. Myślałem, że przyjdzie kolej na nasze paszporty. Ale człowiek uspokoił się. Znowu zwrócił się bardzo grzecznie, choć bardzo stanowczo. Przepraszam, ale państwo nie mogą być tutaj. Przepraszam, ale proszę odjechać. Mówił to wszystko po francusku, poprawnie, bardzo obco. Francuszczyzna chrzęściła w jego ustach, trzeszczała o swych miękkich spojeniach, prawie jak ta skórzana kurtka, którą miał na sobie. Czuł się w niej niezgrabnie skrępowany. Odjeżdżając, miałem ochotę zawołać naraz swobodnie i da a ta waliść... Obejrzałem się. Tanki ruszały właśnie, poczynały podpełzać pod niewielką wyniosłość gruntu. Nie minęło pięć minut, a byliśmy znowu w Leganes, w drodze na szlak do Talavery. Stało się zupełnie spokojnie. Strzelanina dochodziła z daleka, od strony szosy na Aranjuez. Przejechaliśmy jakieś Pueblo, podejrzanie puste. Wyjeżdżając za nie, zobaczyliśmy po naszej prawej ręce, więc od strony Madrytu, gęstą tyralierę wojska. Posuwało się ono nie na Talaverę, ale właśnie na Madryt. Stanęliśmy. Nikt nam nie odpowiadał. Cała fala żołnierzy schodziła z pola. Dostrzegliśmy, że nie jest to właściwie Tyraliera, że jest to zupełny odwrót bojowej linii. Ale nie rozumieliśmy jeszcze. Przecież cała walka toczyła się zupełnie gdzie indziej. Właśnie ta strona była nieatakowana. Przed chwilą widzieliśmy tanki rządowe sunące naprzód co znaczy ta tyraliera wstecz o kilometr za tankami. Żołnierze byli już za nami zbyt daleko, żeby gonić kartofliskiem i pytać. Ale przed nami była szosa Madryt-Talavera, a nią w kierunku Madrytu waliła cała karawana. Ruszyliśmy ku szosie i wysiedliśmy z wozu. Nie było najmniejszych wątpliwości, był to odwrót. Żołnierze, zmęczeni widocznie, rwali szybko w tył. Przejechały jakieś taczanki, działo przeciwlotnicze... Komunista Namut nie chciał wierzyć. Pytaliśmy ludzi. Szli spoceni, okurzeni, nie odpowiadając. Sauserem wybiegliśmy jeszcze naprzód. Była tam niewielka wyniosłość gruntu, która zakrywała dalszy widok. Przy drodze stało jakieś opuszczone duże obejście. Montowano przy nim pospiesznie karabin maszynowy. Droga dalej. Pole było wolne, zupełnie wolne. Kilkunastu żołnierzy tu i ówdzie przynaglało tylko kroku. Obsługa karabinu maszynowego wypatrywała w polu coś nerwowo. Zaczęli sobie pokazywać jakieś punkty. Po obu stronach szosy na Talawerę, bez pośpiechu, w dużych odstępach od siebie, sunęły dwa tanki. Postępowały tak spokojnie, były jeszcze tak daleko, że nie przeszło mi przez myśl, że mogą nie być rządowe. Ale Hausera uderzyła zaraz barwa inna, jaśniejsza od rosyjskiej potem wielkość. Były to duże, ciężkie maszyny. Obsada karabinu maszynowego zaczęła oglądać się w tył. Wojsko za nami odstępowało w pośpiechu. Byliśmy zupełnie sami. Po chwili żołnierze zaczęli wydobywać karabin maszynowy z osłony prowizorycznej barykady. Załadowali go na niską, przewozową taczankę. Tamte tanki posuwały się zawsze wolno, badając teren. Można było myśleć, że orzą, że prowadzą sieć, że grabią, Nigdy, że to jest wojna. No, popatrzył na zegarek Hauser. Jeśli pan chce robić reportaż z tamtej strony, to wystarczy zaczekać pięć minut. Nie, nie chciałem robić reportażu z tamtej strony. Poszliśmy biegiem. Nasi pozostali towarzysze byli w największej trwodze. Żołnierze pakowali się gwałtem do pozostawionego auta. Szofer i milicjant naglili. Tymczasem namód dojrzał w tłumie żołnierzy młodą dziewczynę sanitariuszkę. Kleła po hiszpańsku i niemiecku, płakała i krzyczała. Dostała szoku nerwowego. Była to sanitariuszka, Żydówka z Niemiec. Okazało się, że tanki włoskie wypadły zupełnie nagle. Żołnierze zaczęli uciekać. Gdyby Włosi posuwali się szybko, byliby tutaj. Szli Maurowie. Ona wołała, żeby jej Lazaret zabrano. Tymczasem wzięto samochód, wyrzucono rannych, zostawiono ją z nimi na szosie. Dziewczyna nie wytrzymała także, pobiegła za żołnierzami, wołała, prosiła. Nikt jej nie słuchał. Dostała spazmów. Żołnierze mijali nas chmurnie, coraz prędzej. Ktoś próbował ich zatrzymać. Dziewczyna szlochała, spazmowała. Kleła rewolucję Hiszpanię, tchórzów, oficerów, komunistów. Das ist keine revolution. Es ist schande, schande. Bezwstydni ludzie. Ludzie schodzili z pola nieprzerwanie, tłumnie, nie słuchając złożeczeń. W pewnym momencie nadleciał samolot. Teraz wszystko poczęło uciekać biegiem. Siadaliśmy do auta, gdy pojawił się jakiś młody oficer. Zwracała uwagę jego kurtka granatowa z szamerowaniami czarnymi jak za monarchii, opięta po austriacku. Oficer był też typowym młodym oficerem dawnej armii. Teraz stał z pejczem i wrzeszczał rozkazy krótkie, jasne. Prosił nas, by donieść w miasteczku, żeby powstrzymano uciekających. Powiedział głośno, karabinem maszynowym. Powiedział wyraźnie po to, żeby to słyszano. Żołnierze patrzyli się zawistnie na paniczeka. Paniczek tymczasem, gdy odjeżdżaliśmy, rozwrzeszczał się ostro po hiszpańsku. Chciałeś sukinsynie rewolucji. Chcesz sukinsynie rewolucji, to teraz strzelaj sukinsynie. To teraz nie uciekaj sukinsynie. Auto wpychało się w tłum, jakby baranów. Nie trzeba było alarmować nikogo. Przed miasteczkiem powstrzymywano już wszystkich. Karabiny maszynowe sterczały lufami ku szosie. Żołnierze byli stropieni. Nie chciano puścić naszego auta, myśląc, że to dezerterzy. Namód był złamany zupełnie. Powtarzał: Alles ist schon verloren, verloren. A ja myślałem naraz o Olszynce Grochowskiej i o starym chłopickim, który nie chciał nocy listopadowej, ale wobec dybicza. Wołał prawie dosłownie to samo, co ten pański oficerek. Ci, co dotrwali. Dwa dni następne, ostatnie, przeszły na froncie tempem, którego nie miałem już nigdy w tej wojnie odnaleźć. Prawie na naszych oczach zostało zajęte parlo. Szliśmy w tyralierze czerwonej, która po debatach między oficerem, komisarzem politycznym i ogółem milicjantów oddziału miała zająć z powrotem opuszczone wzgórze. Wraz z nią... Zwiewaliśmy po pierwszych strzałach karabinu maszynowego faszystów. Przebrnęliśmy przez Hetafe, opuszczone, ostrzelane i pełne rannych. Kwatera Listera nie mieściła się już pod górą Aniołów, ale na pierwszych domach przedmieścia. Cała linia obronna, umocniona schronami z betonu, pracą ostatnich dwóch tygodni, została zdobyta bez przeszkód i walk. Hetafe, które było jednym z jej kluczowych punktów, padło nie wiedzieć kiedy. Już nie było mowy o kontrofensywie rządowej, o torrechonie, nawet o utrzymaniu szos. Wojna podeszła na przedmieścia. Huk strzał dobrnął do centrum miasta. Pociski dolatywały i tutaj. Tymczasem my w mieście poczęliśmy asystować czemuś, czego niepodobna nazwać innym słowem jak rozkład władzy. Piątego wieczorem było wiadomym, że rząd opuszcza... Opuścił już Madryt, że nie ma ani Caballero, ani Alvareza del Bajo, żadnego z ministrów, że stało się to tak szybko, że nie zdołano jeszcze utworzyć hunty de defensa i urzęduje tylko jakiś nikomu nieznany, trójgłowy, robotniczo-polityczny komitet. Nie było nawet wiadomo, gdzie urzędował. Tegoż dnia wyszły regularnie w zmniejszonym zresztą formacie tylko dwa dzienniki. Wszystkie inne nie wyszły wcale. Na rano poszedłem do Ministerstwa Wojny odnowić ważność przepustki frontowej. Nie było nikogo w biurach. Po tym pałacu Godoya, słynnego faworyta z XVIII wieku, księcia pokoju, kręcili się jacyś żołnierze, milicjanci i cywile. Pełno było skrzyń, aktów i kufrów. Nikt nie zwracał na mnie uwagi. Przedostałem się na jakiś korytarz wiodący do paradnych schodów pokrytych grubym, niezwykle miękkim dywanem. Stąd zaczynały się recepcyjne pokoje. Nie było przy nich warty. Jedynie w klatce schodowej stał spiżowy biust z podpisem El Gran Capitan. Wylasł jakiś żołnierz. Spytałem, kto to był El Gran Capitan? — To był Un Gran Kapitan, brzmiała odpowiedź. Obstukał po piersi, obejrzał i dodał, pokazując zęby w uśmiechu. — Widać, że nie bardzo cenne, skoro nie zabrali do Walencji. — A dużo zabrali do Walencji? Żołnierz zrobił ręką gest ku pokojom. Bastante. Mogłem wtedy wejść spokojnie do gabinetów ministra wojny i przekonać się, że istotnie zabrano stąd dosyć. Były puste miejsca po obrazach, niezakurzone ślady po porcelanach czy brązach z kominków. Wysokie sale zachowały swe piękne meble. Był zupełny nieład. Jakieś papiery, jakieś podarte strzępy, dużo spalonych szczątków, jakichś dokumentów może. Metalowe tabliczki z napisami mówiły na niektórych drzwiach, że należy meldować się w adiutanturze, że tu jest adjutantura ministra wojny, sekretariat osobisty ministra wojny. Ale nie trzeba się było meldować nikomu. Nie było żadnych adjutantów, żadnych sekretarzy, żadnych woźnych. Okna musiały pozostać od wczoraj otwarte mimo deszczu, bo na posadce widać było szerokie strugi deszczówki, wmakające powoli we wzorzysty dywan smyrneński. Wreszcie dopadłem gdzieś Ariasa, szefa od przepustek. Przywalił mi swą pieczęć bez ograniczania, jak przedtem terminu. Jeśli chcę wyjeżdżać, to muszę pójść do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. On nic nie może zrobić. Wszystkie auta już poszły do Walencji. Istotnie, w Gran Bija nie było nikogo. Jak się okazało, w hotelu zarekwirowanym przez rząd pakowano wszystkich dziennikarzy zagranicznych, komunistów. Nie czekając długo wyjechaliśmy tej nocy. Poszedłem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Straże obmacały mnie u wejścia szukając broni, ale potem nikt już o nic nie pytał, nikomu nie meldował. Szefa prasowego nie było, jego sekretarzy nie było. Kroki rozlegały się głośno w korytarzach starego pałacu. W części gmachu znajdowało się paru młodych ludzi z odznakami partii komunistycznej. Robili wrażenie, że są tu po raz pierwszy i zaraz wychodzą. Istotnie już po południu przenieśli się do gmachu telefonów madryckich i urzędowali tam jako cenzura zagraniczna. Tyle zostało z dawnego ministerstwa stanu. Na mieście spotkałem młodego Anglika z agencji Reutera. Odnajdywano się teraz nieco jak po potopie, rejestrując znajomych i dzieląc ich na tych, którzy pojechali do Walencji i tych, co zostali. Wbrew pozorom, ci, co zostali... Nie byli to wcale komuniści, lecz przeciwnie, raczej biali. Wobec powszechnego przekonania, że wkroczenie Franco po przegranej na frontach, rozbiciu ofensywy czerwonych i ucieczce rządu jest tylko kwestią paru dni lub kilkudziesięciu godzin. Nie sądzono, by ktokolwiek lewicowy odważył się zostać. — O panu nie wiedzieliśmy z początku, co sądzić — mówi mi Anglik. — Wiedzieliśmy, że pan nie ma pomocy ze strony swego poselstwa. Wiedzieliśmy także że pan nie jest zakwaterowany jak komuniści za darmo. Rozumie pan, że z początku zawsze się tu jest na baczności. Nie tłumaczyłem mu, dlaczego nie miałem pomocy ze strony mego poselstwa. Obcy dziennikarze mieli wszyscy, z wyjątkiem komunistów, którzy byli gośćmi rządu, osobne legitymacje od swych ambasad. Otrzymywali od nich mieszkanie, żywność, co w okresie powstającego głodu i kartek na prowianty stało się koniecznością. Czasem nawet mieli stąd auta. Cieszyłem się za to, że nasze stosunki z dziennikarzami pozostałymi w Madrycie zacieśniły się jeszcze. Poszliśmy ku Rosales. Jest to jedna z nowych dzielnic blisko centrum, ale już wzniesiona na krańcach płaskowzgórza, z którego Madryt opada parkami miejskimi ku Casa del Campo. Wzdłuż bulwaru, oprowadzającego tę bogatą mieszkaniową dzielnicę, jakąś warszawską filtrową czy krakowskie okolice Błoń, Wykopane były prowizoryczne rowy strzeleckie. Asfalt był zarzucony odłamkami cegły, tynku, pocisków. Szereg domów było zrujnowanych. Dużo szyb leżało na brukach. Oficer kierujący umocnieniem okopu powiedział nam, że tej nocy maurowie dotarli już byli do dworca północnego, który leży właśnie o kilkadziesiąt metrów niżej. Dzięki różnicy terenu zdołano ów patrol wypłoszyć. Dowiedzieliśmy się także, że ów atak na brunetę, którego przed trzema dniami byliśmy świadkami, wprowadził straże przednie nacjonalistów aż do Casa del Campo i z tej właśnie strony niespodzianie zagroził Madrytowi. Oficer przewidywał, że tu właśnie przyjdzie w najbliższym czasie nowy atak faszystów. Był zamyślony i poważny. Przed nami widniał duży parów, toczący w swojej głębi mały manzanares. Po drugiej stronie... Wznoszący się pagórkowato, powoli, wielkimi przestrzeniami, porosłymi kępami krzaków, wysoką płową trawą, piniami i oliwkami. Obeszliśmy Rosales. W kilku miejscach postawiono nowe barykady. Na ogół było pusto. Podeszliśmy pod Carcel Modelo. Czerwony gmach wzorowego więzienia, w ostatnich miesiącach świadek licznych kaźni, robił wrażenie zupełnie puste. Mieliśmy dowiedzieć się potem, że więźniów wyprowadzono stąd nocą, w chwili gdy zdawało się, że Maurowie podpełzli już pod Rosales i popędzono szosą na Alcalá de Henares i Guadalajara. Ale przed jedną ze wsi podmadryckich anarchiści dopuścili się gwałtownych samosądów. Od wielkiego parku miejskiego, założonego przez matkę ostatniego króla i noszącego jego imię, dochodziły liczne, bliższe już strzały. Wróciliśmy do śródmieścia ulicami, na których koczowały tłumy uchodźców ze wsi podmadryckich. Po południu przeszliśmy starym miastem w dół ku Manzanares, ku drogom, którymi tak niedawno jeździliśmy jeszcze na front. Miasto pozamykało moc sklepów. Ulicami snuli się ludzie w odznakach Federacji Anarchistycznej. Zatrzymano nas parokrotnie. Weszliśmy wreszcie w labirynt dawnego Madrytu, w gęstwe domów, z których Hiszpańscy Kilińscy i Konopkowie strzelali kiedyś przeciw szwoleżerom okupacji napoleońskiej, jak nasi mieszczanie z insurekcji kościuszkowskiej bronili się przed jegrami Igelströma. Stare miasto otwierało się tu właśnie na większy plac, z dalekim widokiem ku hetafe, Parlo, Frontowi. Co nas zastanowiło, to znaczny, ale normalny ruch w Staromieściu. W Madrycie czuć było podniecenie, wyczekiwanie, nadzieje i niepokoje. Tu było jakby skupienie niedostrzegalnych jeszcze wysiłków. My sami czuliśmy się tu pewniej. Na plac dolatywały głośne strzały. Stał tu duży łuk triumfalny, zwany Bramą Toledańską. Przebiegaliśmy, chyląc się wolną część placu i wzdłuż parkanów zbiegaliśmy w dół. Przy moście na Manzanaresie stała Warta. Nie chciała nas puszczać że nasze przepustki nie takie, że nie mamy przepustek dzielnicowych. Warte stanowili anarchiści. Nie bardzo rozumieli, o co chodzi. Przecież tam nie mieszkasz. To nic, mówię, ale jestem dziennikarzem. Jeżdżę co dzień na front. Nieprawda, dziennikarze zagraniczni wszyscy są w Walencji. Zaśmiał się trochę gorzko strażnik. Może i są, powiedziałem, ale ja jestem w Madrycie i nie po to zostałem w Madrycie, żeby nie być na froncie. que nacionalidad. Spytał się naraz inny Polako, powiedziałem. I e por A Bleis Frances? Czego mówisz po francusku? Wyrwał się ktoś. Bo źle mówię po hiszpańsku. Czasem sobie pomagam, ale nie jestem Francuzem, jestem Polakiem. Widziałem, że mają albo sympatię niezrozumiałą dla Polski, albo antypatię dla Francji. Potem okazało się, że była to antypatia do Francji, której zarzucano właśnie w tych dniach podwójną grę, ale tymczasem rozkrochmalili się jakoś pasa. Mieli tylko trudności z przepuszczeniem mego angielskiego towarzysza. Inglaterra, Inglaterra, mówili z pełną niechęcią. Wreszcie i to ustało. Uszliśmy kilkanaście kroków. Ulica była tu zupełnie pusta. Nowocześnie proletariacka, przedmiejska. Nie jest stare miasto, ale wola warszawska. Podchodziła nieco ku górze. Znajdowaliśmy się już na przedmieściu Karaban w plebanii rozbitego kościoła była jakaś komenda z anarchiści. Któryś postanowił nam towarzyszyć. Przeszliśmy jeszcze dwie ulice bokiem. Dachówki były z domów postrącane. Szyb nie było. Domy stały puste i otwarte. Skręciliśmy znowu w jakąś uliczkę biegnącą tuż między murami. Zawołano na nas. To w górze na wysokości drugiego piętra stały w oknie jakieś czaty. Jeszcze anarchiści. Szliśmy dalej. Wreszcie była linia. Stanowiły ją domy, mocno postrzelane, z resztkami mebli, najbardziej ubogich i prostych. Ludzie, którzy stąd uciekli, nie pozostawili za sobą ani spiżowych popiersi, ani dywanów. Weszliśmy do pokoju, którego górna część była zmieciona pociskiem. Musiało ich tu chyba padać wiele. Jedna ściana zachowała lustro, wielkie i nierozbite. Nachylono je odpowiednio. — Możecie widzieć tu wszystko — powiedzieli nam z dumą żołnierze. Byli to jeszcze ludzie z F.A.I. Wszystko odbijało się rzeczywiście w lustrze. Widać było kawał pola. Jakieś ogrodzenie, ogródka, niczym dla kóz, sterczało na pierwszym planie. Nieco dalej stały dwa domy, a potem trzeci. Tak jak u nas, gdzie miasto nie ucina się całkiem, ale odrywa poszczególnymi domami od zwartej całości. Domy były o sto do dwustu metrów. Wiedzieliśmy już. moros. — zapytał Anglik. — Reketes — odpowiedzieli. Moros mają swoje pozycje tam. I znowu końcem karabinu odchylono lustro w odpowiednią stronę. Pozycje Maurów były bardziej na lewo. Nie było ich prawie widać, bo lustro zastosowane w miejsce peryskopu nie pozwalało widzieć zbyt wiele. — Gdyby to byli Moros, a nie Reketes, już by nam i to zestrzelili — pokazał anarchista na lustro. — Ci gorzej strzelają. — I uśmiechał się. Było ich trzech tutaj. Mieli tylko karabiny i skrzynie naboi. Gilzy walały się po podłodze. Leżał plik świeżych numerów, CNT i patelnia zresztą jakiejś pitrasiny. Ale uderzyli nas ci ludzie. Byli prawie że starzy. Mogli mieć powyżej czterdziestu lat. Krępawi, niemal otyli. Siedzieli spokojnie, bez dachu nad głową, bo ten odleciał, Obserwując nieprzyjaciela w tym tandetnym lustrze ze ściany z trzema karabinami, naprzeciwko siebie mieli całą armię Franco, najlepsze jego siły. Czy wiedzieli, co mają za sobą? Czy wiedzieli, że Madryt jest już próżnią, z której wyciekło, wysączyło się wszystko w ciągu tych dwóch nocy, gdy nieprzerwanym cięgiem huczały samoloty na szosie do Walencji? Do tego człowieka było trudno się dostać. Nie ukrywała go żadna barykada. Z zawodu kominiarz kominiarz wydrapał się na ścianę zwalonego domu stałem poniżej tej ściany pełno było gruzu człowiek leżał na uciętej równo reszcie muru oparł karabin należąco i mierzył oddawał strzały pojedyncze długo mierzone czuło się że pewne potem leżał bez ruchu długą chwilę miałem nieprzyjemne wrażenie że każdy strzał tego człowieka jest celny leciał głośnym echem ku szosie. Ulica wychodziła tu w szosę, w drogę do Hetafe. Było to jeszcze dalej od tamtego domu z lustrem. Człowiek anarchista, jeszcze jeden z FAI, przyczaił się był na gruzie tego domu. Liczył, że go nie dostrzegą, że nikt nie przypuści, że może leżeć tak na wąskiej, osypującej się ścianie. Mogą go wypatrywać, tego tajemniczego, celnego strzelca wszędzie, w gruzie, któryśmy minęli. Wtedy strzelano do nas tak bliska, jak nigdy dotąd chyba. Przy tamtym domu z blaszanym szyldem rzeźniczym, przy tej barykadzie, za której mierzyć nie sposób, zbudowano ją niewprawnie, tak niemądrze, że ma przed sobą dobrego obstrzału jakieś trzydzieści metrów. To wszystko powiedzieli mi anarchiści, sam jeszcze tego nie rozumiałem. A tymczasem człowiek odprowadzi zamek uważnie, nie podnosząc przy tym łokcia. Pokazywał mi towarzysz, stojąc przy mnie, ten jego powolny, skradający się ruch. Ruch kończył się szybszym zaciągnięciem zamka. Nowa kula już tkwiła w lufie.